jest Heather Hatch, Bridge. Właśnie pociąg, po, pociąg popierdziela to no szybko. Zobaczcie jak pociąg szybko jedzie. Uwaga, filmujemy go. A tu właśnie drugi, drugi pociąg już nie popierdziela, bo on tu hamuje. To jest pociąg, który jedzie gdzieś tam, ale trochę da chyba, New Bridge. Daje pociąg tutaj. W tym pociągu ma być Filip, filmujemy go. Patrzymy, gdzie on jest. jest! tutaj się drzwi otwierają i się otwierają. Tylko cześć tylko się zagrywało no i no To takim zielonym Szczepanem, Szymonem znaczy się. Skąd to leciało ten pociąg? Trocheda da. Trochę da. Patrzcie. Pociąg byś tam jechał? O, to trochę chyba. E, po irlandzku piszą, tak więc nie wiemy, gdzie ten pociąg jedzie. Ale jest taki zielony. Z zielonej Irlandii? Z wyspy za morzami, Henna z krajach wspólnoty europejskiej Nadaje nie tylko dla orłów Jak dobrze mieć sąsiada Jak dobrze mieć sąsiada on wiosną się uśmiechnie Jesienią zagada A zimą Ci pomoże Przy węglu i przy koksie I sama nie wiesz kiedy Ułoży tam rok się Puk. Do drzwi sąsiada, zapukaj puk-puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze Goksie. I sama nie wiesz kiedy Ułoży wam mrok się Gdy furę zmartwi Kłopotów masz huk Do drzwi sąsiada Zapukaj puk puk Gdy spotkasz progów Na drodze swej tłuk Do drzwi sąsiada Zapukaj puk puk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 Serdecznie witamy w grudniowy podcast, jak prawie co miesiąc, jak prawie w każdym, w, każdym, w każdej porze roku jest spotkanie z przystojnym, krótkoogolonym brunetem. Jak prawie w każdej porze roku spotykamy się z pewnym człowiekiem, który dla polskiego podcastingu jest nieoceniony jego, może nawet nie on, ale jego, jego Wkład jest nieoceniony. Człowiek ten to znany wszystkim bardzo dobrze. Znany i lubiany. Znany i lubiany? Dzień dobry. Tak, ten głos. Dzień dobry. Hans Klaus Hans znany yy, znany yy, jako R, er emerytowany pankowiec prosto z Wrocławia. Tutaj frakcja wrocławska, tutaj frak frak frakcja poznańska. Pozdrawiamy frakcję wrocławską, czyli Biedrona, frakcję poznańską, czyli Zuzę. Serdecznie witamy w nowym domu Szczepana. Szczepan, yy, gdzie jesteśmy? W Selbridge. Co to jest, gdzie to jest i, i jak daleko od Dublina? To jest 18... Kilometrów, minut. no może nie, no minut, kilometrów od tak jakby środka Dublina, centrum Dublina, yy, mieścinka położona na zachód od Dublina, już w i inne hrabstwo, inne tak jakby województwo, ale wciąż Irlandia. Szczepan, 7 lat mieszkałeś w centrum Dublina, byłeś miastową yy, kurą, a teraz jesteś tutaj yy, kura na wybiegu, czyli... Na wiosce, dlaczego? Jest gumowce, redneks, nie, czyli czerwony kark, no jest z z butów, nie? Tak, i widzę, że fryzjera nie macie w okolicy, bo mówiłem na początku, że krótko obcięty brunet, a teraz mamy jakieś 8 cm włosów. Już za czeska z tyłu i z przodu grzywka. Jeszcze pan, co się dzieje? Zapuszczam włosy, bo zapuszczam Irokeza na 14 chyba, tak? Nie, 15. W każdym kolejny. W le letni psanek Woodstock. ale to kurczę, to dopiero w, w, kiedy no za jest pół roku. w lutym w, w lipcu no za pół roku, no, zbieram już włosy, nie, zbieram już, zbieram już i za zapuszam i e, na właśnie na, na lato. A Czy to nie myślisz, że tak, że e, czy, to, czy to będzie możliwe, że e, czy może szybciej wypadną niż szybciej urosną? Nie, szybciej urosną. Aha u mnie nie ma tendencji do usienia. A, Aha. Ani, ani u mnie, ani w rodzinie, ani, ani u potomnych, Aha. w sensie u przodków i w sensie wszystkich innych. Dobrze, robimy teraz malutki obejście, małe ludzkie obejście po chacie Szczepana, a potem Szczepan nam opowie wszystko, jak to się działo na spacerze, który, który który na, na który szczepan nas zaprasza szczepan w ogóle jakoś wolno chodzi i tak dziwnie chodzi ale to nam powie na spacerze dlaczego wolno chodzę no to, to szczepan oddaję ci mikrofon e, Oddajecie ci mikrofon zrobię density na ten Long. na low Long. tak bo szczepan będzie harczał teraz chodzimy po schodach tak zaraz y, słuchacze posłuchają jak y, jak cel ty, nie jak to mówię ty, ty, tygryski Tygrys, nie, czekajcie, irlandzki, celtycki tygrys Warczy. E, buduje, buduje mieszkania, no. w sensie domy. Tak. Wchodzimy właśnie... do naj, najgłówniejszego pokoju w całym mieszkaniu, czyli jest to... Tak, właśnie skupi. Irlandzka e, podłoga. To, no, irlandzka podłoga, żebyście żebyście wiedzieli a w tej chwili w tej chwili właśnie po tej skrzypiącej podłodze weszliśmy do One Bedroomu <grym _> To jest pokój, który ma 3 metry, nie gdzie ma 3 metry, może ma 2 metry na 2 metry i ten pokój jest na 16 kontaktów, 16 kontaktów tatek, i ten pokój jest tutaj przez sypialnią nazywany przez Irlandczyków, pojedynczą sypialnią o może coś w tym stylu Oczywiście bzdura, bo to jest po polsku większy storage room czyli większa przechowalnia czegoś tam, ewentualnie to jest, yy, no nie wiem co, w każdym bardzo mały pokoik i w tym właśnie pokoiku malutkim mamy tutaj centrum, centrum takie jest, centrum dowodzenia, no tak. centrum dowodzenia, yy, bezpłatny internet, ale chodź, chodź, chodź coś Ci pokażę. Zdajesz kiedyś taką lampkę, patrz, jest taka nowość, testuję te lampki od paru dni, lampa, która, jest to, jest to halogen, która tak jakby powiedzieć Wam słuchacze Halogen, ale świeci LEDami, czyli Diodami i ten halogen Jest niezwykle skuteczny grzeje, czy nie grzeje? Nie grzeje, nie, nie grzeje, ale, ale ten, ale pobiera bardzo mało prądu Bo pobiera 2,5 W Tak więc Nie mega, Tak. 11 euro 12 euro halogen na, na diody. 78 diod w halogenie mam takie dwa, mam tu jest cool light, nie czy takie zimne światło mam jeszcze no na dole. Cieplejsze, tak, światełko. Tak więc właśnie tak to wygląda. Testuję halogeny, to się mogą się palić cały dzień, całą noc. jakby ktoś chciał, to, to, to właśnie jest y, bezprzewodowy internet u mnie dzielę. spłatnie pisałem o tym na blogu. Tu jest sypialnia Filip, jakbyś chciał tak. wiedzieć sypialnia, no to jest w sensie takie też pokój mojej żony tak, to nigdy nikogo Szczepan wcześniej nie, nie, nie, nie, nie wpuszczał yy, to jest pierwsza redakcja jaką kiedykolwiek tutaj Szczepan wpuszczał do sypialni yy, nastrój mamy tutaj pastelowo pomarańczowo lekko czerwony yy, z różowym radioodbiornikiem no i meble ładne takie dre drewniaste A radioodbiornik jest od moich dzieci no i jest budda na parabecie jakby co buda. tak i wszystkie liście już z drzewa obleciały dla tych co w temacie. Ja tak. polecam. Idziemy tak. dalej. Wchodzimy w, na strych? Chcesz wchodzić na strych? Nie, nie. nie. No ale my mamy strych. Tu jest kibel. Łazienka się mówi, to słuchacze są wykształceni. Tak, jest ła łazienka. Ciśnieniem. nie w wodzie tutaj, w zlewie masz cienkie. Ale Filip, nie wiem czy zauważyłeś, co tu jest innego? Kran masz A no właśnie, no właśnie. Bo tu byli przed nami Polacy w tym, w tym domu. Tu byli przed nami w tym domu Polacy i zrobili no, normalny kran. Koleś miał trochę smykałki do, do bycia z Adamem, czyli zrób to sam. Z Lidla. Z Lidla, tak, z Lidla pracowałem w filmie, która robi, e, robi formy takie wklęsło wypukłe. Nie, nie, nie wiem, czy wiesz, jak to jest robione. Taki papier toaletowy. Jak już tak. Były robione albo, w, je, jeśli był bardzo do, drobny wzór, to było wypalane laserem na takich cylindrach e, stalowych, a jeśli był wzór taki jak tutaj, mamy motylki i kwiatki, to było po prostu grawerowane na cylindrach. No właśnie. I, ten, i potem po prostu papier, który jest lekko na, na, nasączony taką, takim specjalnym e, takim czymś, to przejeżdża pomiędzy dwoma cylindrami, no i się robi tutaj. nie Tu mamy akurat wzór, biały papier, różowy wzór, czyli... Był nasączony ten papier takim lekko różowym jakąś farbą i po prostu się, jak cylinder przejeżdża, to on wyciska, ciach, ciach. W każdym razie dawno, dawno temu pracowałem w takiej filmie, która robiła różne wzory. A potem na papier do pupy. Tak. Między innymi, ale też proszki i wszystkiego. Tak. A tu jest, teraz wchodzimy do pokoju moich dzieciaków. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Mnika. A kto ty jesteś? Polet Apolonia. Palec Apolonia, tak. I co ty robisz w tym pokoju? Um, bawiam się. A czym się bawisz? Em, um, i.. i, i 7. A to palka. Ślicznie, ślicznie. A lubisz swój nowy domek liwka? Tak. Dlaczego? Po, tak. A lubisz to las? Tak. Lubisz chodzić do tego lasu? Tak. A co jest ciekawego w lesie? Wielki. Nie, filki też są. Te są wilki w lesie? Filki też są, a lisy nie. Lisy nie, tak? A jest w lesie krokodyl? Nie. Nie, a las był, pamiętasz? To no, raz był, nie. Mhm. A masz tutaj gdzieś swój rowerek? Tak. No właśnie, cześć, Pola. Powiesz cześć. Pola się trochę wstydzi. Pola się trochę wstydzi. Pola taka jest mała myszka, która się troszkę wstydzi, ale tu jest z nami koło nas. A Liwka powiedziała za pole, tak? Teraz Liwka powiedz papa już. Papa. No właśnie. No, to jest pokój do moich dzieci. Tak więc. A z okna mamy widok na lasy, Właśnie idziemy zaraz do tego lasu. Tutaj z dwójkiem Filipem. Z polą idziemy. Tak. Nie, to jest las, który. Las Palmas, las, który, się, który kiedyś był parkiem, teraz takim dzikim parkiem, bardziej lasem już, nie wiem, no zobaczymy, jak to, kto zwał, tak zwał. W każdym razie tam jest troszkę zębów historii w tym lesie yy, i tego. Oddaję głos do studia. Oddajemy głos do studia, tak mniej więcej wygląda pokrótce nowa yy, posiadłość Szczepana. Yy, po przerwie spotkamy się jeszcze raz ze Szczepanem, ale w lesie i spytamy się, jak to się stało, że Szczepan yy, po siedmiu latach w Finlandii ma dwa samochody, ma jeden dom w Irlandii kupiony, mieszkanie kupione w Polsce, w Polsce się jeszcze buduje. Podobno jest recesja, podobno źle idzie, podobno nigdy nie wiadomo czego się spodziewać tutaj. Od miesiąca dwóch w Irlandii recesja, mamy grudzień, a tutaj recesja. Ale Szczepan jest zaprzeczeniem imigranta, czyli nowy dom kupiony, naprawdę taki dom kosztuje. Dwa samochody, cztery sztotki do zębów widziałem w łazience, w kubku. Ja nie wiem, na co to po prostu stać. Jeszcze ma strych na górze, ma podobno zawalony całkiem różnymi cieka ciekawymi rzeczami. Yy, no i tak, i to tyle. Pamiętajcie, drodzy słuchacze i do, drodzy podcasterzy, najważniejszą rzeczą dla podcastera jest świeży oddech. Hmm. <głosy> tak, Szczepan się przygotowuje do wyjścia, myje jeszcze raz zęby. Czyli Selbridge, to jest taka wioska pod Dublinem. Pod Dublinem bardzo miła, sympatyczna wioseczka. A my, a my zapraszamy na chwilę reklam i wracamy już po chwili na wolnym powietrzu. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów, z Zielonej Irlandii. J23 znowu nadaje. Stawki większe niż życie. Nazywam się Dawidzieński. Zapamiętaj to nazwisko. A ty, jak się nazywasz? Kloss. Hans Klos. Oberleutnant Kloss. Blondyn. Wysoki. Podobno jest niebezpiecznym szpiegiem. Przestając z tym Polakiem, zhańbiła pani niemiecką rasę. A pani wie, jakie kary nakłada nasze prawo za takie przestępstwa? Tak, panie tą fider ale... Ale swym szczerym zeznaniem przekreśliła pani... <głos> Serdecznie witamy. Jest Szczepan, który mówi o bramie, o murze. nie Jesteśmy tutaj przy, przy bramie brandenburskiej. E, Szczepan, co to za kudłaty mur? Znaczy, kudłaty, obrośnięty strasznie. Szczepan, oddaję Ci mikrofon i powiedz słuchaczom, co to za mur. To radio to teatr wyobraźni. Mur, mur ma jakieś 3,40. No i co stary po drugiej stronie muru? Stary mur. Po drugiej stronie muru na, są domy, w sensie prywatne o, ogrody, ale tak naprawdę to tutaj to jest... E, to jest taka, jakby część, gdzie kiedyś był, kiedyś tutaj dalej tu jest, funkcjonuje w tej okolicy taki historyczny budynek, który się nazywa Castle Town House. I tutaj ta część, tutaj tego lasu, tych ogrodów, tak jakby właśnie należała do tego, do tego tutaj budynku, do, do tego właśnie tutaj, do tej posiadłości. I tutaj właśnie się zna, zna, zna, znajdujemy. W miejscu gdzie W miejscu gdzie jest Wielki mur się ostał Czyli to, był taki, to była taka granica Granica właśnie tutaj tych Tej posiadłości Dalej będziemy, będziemy mieli właśnie będziemy mieli Bramę starą i wszystko stare A tutaj Mówimy o tym bo Tu się składa że Ogród nasz tak jakby Wychodzi na ten na ten, co, no, na ten, na ten, właśnie, park czy tam las, no tezko macie blisko, bo stare koszyki leżą tak, stare koszyki, teżko, stare koszyki to jest, jest, w tej chwili bardzo takie brudno jest takie miejsce, gdzie spotyka się irlandzka młodzież i, i generalnie jakieś ciepło to tutaj sobie imprezują ale nie dobrze, że przeszkadzają po prostu, tylko sobie siedzą o właśnie tutaj puszki, puszkę właśnie z gniotłem i coś tędyk, nie? Idziemy dalej, jest taki już jesienny las eee, Już taki już bardziej późno jesienny Bo już drzewa niektóre są łyse Niektóre jeszcze drzewa mają trochę liści mamy grudzień. mamy grudzień już? No. no W sensie to później w grudniu, ale Ale kiedy to było nagrywane to chyba się domyśleć Liście nam szumią e, pod butami I w tej chwili właśnie możemy tylko zaobserwować jeszcze co nieco liści na Na ścieżkach, o właśnie chodzimy Tędy nie pala, no tędy, wiesz, Filipem, gdy pokażemy mu drogę Taki spacerek zrobimy, no Pójdziemy gdzieś tędy, no, pójdziemy, pójdziemy, pójdziemy Tak, słuchacze, drodzy Spacerujemy po, po tym właśnie, po tych yy, Po tym lesie, no, niech to będzie las, w bridge, Skąd między innymi bierzemy drzewo drewno, drewno takie suche, suche patyki zbieramy do kominka na, na rozpałkę bo później nie tak, za jakieś 20-30 lat nie będzie laty. tak, bo później jak się nam komniak rozpali to palimy oczywiście jak każdy Polak czym? dokładnie, oponami ja <grym> do ramy, <grym> o, tu jest stara brama nie. właśnie, dochodzimy oczymy, bo ma białe buty a tu jest troszkę błotnisto i białe buty mają takie ten... Jeszcze białe, ale, ale jeszcze nie uświęcone co? Tak, tu jest klimacik, fajny, stary. Jesteśmy przy jakiejś bramie, która nie wiadomo o co chodzi. To bramę e, odkryliśmy dopiero wczoraj, prawdę mówiąc. I, i, tak. Jest to brama, w ogóle symbol ma jakiś na górze, jakiś celtyckie, może nawet nie celtycki, ale jakieś kurcze klimaty. Brama, która ma dwa zamknięcia. I prawdopodobnie kiedyś była taką małą bramką dla pieszych, ewentualnie dla jakiegoś konia. No właśnie, za, za niska. Brama jest. Brama taka właśnie do tego parku. Tam słychać w tle ktoś łamie gałęzie, czyli podobnie jak my, zbiera coś na rozpałkę do, do kominka, a później pewnie opony będzie wrzucał. No, To Filip cyka fotki, słyszycie tam te takie trzaski? Halo Coś jest, nie, Pola? Tak, coś tam jest i, i co robi? Łamie gałęzie, właśnie Tak Taka pani łamie gałęzie, tak Pani, to tam no, dwie panie A, jedna pani jest nawet ładna No dobra No tak. Oddaję ten, oddaję do studia mhm. Tak, tutaj lasu, drwale Werem, drwalek, Tak, ale, albo to są zawody szkockich drwali ale tak mi się wydaje, nie, bo, bo to jest coś tam, tam. nie? No, no, daję sobie radę. Czy pan, zatem, zatem zaraz za swoim ogrodzeniem masz bardzo ładny las. Chciałem się spytać, co cię skłoniło do przeprowadzki z Dublina, z centrum cywilizacji irlandzkiej, na wioskę? No, przede wszystkim przede wszystkim taki jakby to był pierwszy krok do, do określenia się, co chcemy robić, nie? Czy z Irlandii zostać, czy z Irlandii wyjechać, nie? jeżeli będziemy chcieli zostać, to będziemy chcieli kupić dom, a dom na dom nas w Dublinie w dobrej dzielnicy nie będzie stać, bo będzie zbyt drogo, a w innych dzielnicach są domy takie, jakie są, przekazy są też tacy, a nie inni sąsiedzi. No i też cena za wynajem dom, domu w Selbridge jest zupełnie inna niż za dom w Dublinie. Powiedzmy sobie tak, że w tej chwili ten dom nas kosztuje tyle, co w dobrej w dzielnicy One Bedroom w Dublinie. Tak, przypom Przypominamy, że w Irlandii nie ma domów na metry, tylko sam na tak zwane bedroomy, co jest bardzo niedobre dla, dla potencjalnych wynajmowaczów na przykład z Polski, bo u nas to wiadomo na metraż i to wiadomo o co chodzi. A tutaj tu bedroom mieszkanie z drugim tu bedroom wcale nie muszą być takie same. Jedno może być o połowie mniejsze, a cena jest zazwyczaj podobna. Tak to tak to tak to wygląda. Czyli jeszcze pan ym... stabilizacja. Selbridge i stabilizacja i, i, i żona i dzieci i Może i... nie. Może nie stabilizacja, po prostu coś, coś nowego, coś A. innego. Trochę nam się już znudziło w Vincikor, w Dublinie. Troszkę tam, żeśmy się tak jakby zasiedzieli, nie było już nic nowego do odkrycia. A tu jest coś nowego, coś, coś co nas znowu tak gdzieś mnie wiem nakręca. Na razie taka pora, pora roku jest trochę taka dołująca, więc troszkę mam takie nie wiem, jeszcze mierzane uczucia, czyliśmy dobrze zrobili. No ale zobacz, jest grudzień, w Polsce jakbyś poszedł do lasu, to wszystkie łogigle suche i zimno i ten, może trochę śniegu już by było, a tutaj mamy zieloność. No ale brakuje mi śniegu. No tak, no. Nie tylko Tobie, z tego co z ostatnio tego, rozmawiałem co tutaj z, mówię, z pewnymi to. osobami, no. nie tylko Tobie śniegu, ale Twoja czapka i moje buty mogą przypominać tak. śnieg w tym roku, jak najbardziej. Brakuje tak. śniegu, śnieg jednak to jest, to jest coś w zimie. Jak zima jest, a tu jest taka wieczna, wieczna jesień, nie. No, zimna jesień pochmurna deszczowa. To są też fajne dni, nie? Ale... Ale nie pada tak często, jak wszyscy mówią. Ale śnieg by się przydał. Z się przydał, no. tak. Dobrze, yy, kończymy to wejście. Za chwilę zapytamy się jeszcze Pana... Yy bo dzisiejszy podcast grudniowy to jest taki przedśpiew przedświąteczny, czyli Szczepan nam opowiada o tym, co sobie kupił, jak sobie kupił i dlaczego się przeprowadził i w ogóle, czyli takie jesień życia Szczepana. Podcast dzisiejszy, można by tak nazwać, jesień życia Szczepana, czyli, czyli specjalnie z lasu irlandzkiego, zielonego, grudniowego pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na całym świecie. Pozdrawiamy tych, co słuchają na Szkocji, w Irlandii, w Anglii, czyli tutaj w okolicach. I wracamy zaraz po chwili reklam. A, a, a ten, co się będzie na A? Y, autom nie Automobil Club, tylko ten. Y, y, jak to się mówi? Samoloty. Club jest tutaj niedaleko, bo tu tak. pewno samolotów w małych latach. To małe prywatne lotnisko, może to jest to prywatne, ale to jest jakiś Areoklub, właśnie. Tutaj takie małe, właśnie kukurydzniki codziennie nad głowami. No, nad górami, który no i dobrze. Nie wiem, czy wiecie, drodzy widzowie, ale w Irlandii Irlandia ma największy odsetek śmigłowców na ludzi na świecie, czyli najwięcej śmigłosów i helikopterów procentowo jest na jednego obywatela właśnie w Irlandii. Dobrze, kończymy to wejście minutowe i zapraszamy, wracamy oczywiście po chwili. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami siedzi sobie ktoś mówi takie coś nie tylko dla orłów. Słucham, porucznik Klos. Proszę przyjść do mnie dzisiaj wieczorem. Ale okazuje się, że porucznik Klos na wszystkie interesujące kobiety w tym mieście. A jakie interesują cię najbardziej? Bez przesady, Klos. Nie przepadam za tymi bubkami z Abwery. Podobno jest niebezpiecznym szpiegiem. Aha. Tajemniczona i podwładna. Mhm. Mm Gotowa wykonać wszystkie Twoje rozkazy. Klos. A ta panienka to kto? Mój przyjaciel Teodor. Cieszę się, że odwiedziłeś starego przyjaciela. Gratuluję. Kapitanie Klos. Zapraszamy do reklamy. That's right.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 masa krytyczna przestała istnieć. I to jest, kurwa, skandal niebryjący. Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W imię zasad, skurwy syno. Nowa masa krytyczna z wstała, w której każdy może wziąć udział. Nie musisz tylko słuchać, nie musisz tylko pisać komentarzy, nie musisz tylko gadać przez gadu-gadu, ani wysyłać maili do autora. Możesz sam stać się autorem i wziąć udział w nowej masie krytycznej strona Kom Zaprasza Martin oraz cała kupa innych autorów jeszcze mi nie znamy. Wasze zdrowie. Żegnamy reklamy. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Szczepan przed chwilą mnie zawołał. Filip, Filip, myszka, myszka, chodź zobacz myszkę w lesie. Właśnie wdepłem. Tak, to, to był szczur. Szczepan, chciałbym się spytać, rozmawialiśmy o tym na samym początku podcastu, recesja Wielandii od dwóch miesięcy. No coś nie za bardzo się dzieje, ale to, ja mam wrażenie, że to w sumieniach ludzi jest bardziej niż, niż w rynku. Chciałem się spytać, jak to jest, że Masz dom w Polsce, masz, kupiłeś dom tutaj. Cicho, Cicho, to wytniemy. No, budujesz się w Polsce, tutaj kupiłeś dom, masz dwa samochody, dwie dziewczynki, jedną żonę, dwóch najlepszych kolegów, znaczy mnie i Juraca. Jak, jak, to, jak, jak to się dzieje, że masz na to wszystko czas i kasę? No bo to trzeba no, na tak... No bo... mam, ja, ja, do kolam. No. No. No. Nie, nie, nie. Tak naprawdę to ten, jak się nazywa, wygrałem w spadku. No. Nie, nie, co ja mówię. Nie no, nie jest tak, nie jest tak jak mówisz. Skąd tyle kasy masz? Skąd tyle kasy. No jak? No przecież ten dom to kosztuje, nie? Przecież taki, taki dom, 300, mówiłeś, 300 tysięcy kosztuje, no to musiałeś mieć. Na, na krechę mówisz, że nie bierzesz. Kosztuje tysiąc miesięcznie. No mówisz, no to tyle, co moje mieszkanie, nie? I ten. W każdym razie chciałem się spytać, tyle kasy, kurczę, no. no. To trzeba nieźle zarabiać, nie? Ty już fucha, fachura jesteś, 7 lat w Dublinie, w Irlandii. To już masz pewnie doświadczenie w tych wszystkich. Czy tu, przepraszam, czy już tu wychodzimy z lasu? Tak. Tędy? To tak. chodźmy tędy. tędy chodźmy. Aha, dobra. Pójdziemy ten, pójdziemy jeszcze do lasu, bo ja zapraszam na jakąś pizzę, nie? Kupimy ten, kupimy, kupimy jakąś fajną pizzę dobrą. Jak tam uważasz w kierowniku? No, wrócimy do domku, w ten. Aha. Zrobimy na Mark 4? No mark 4, gaz mark 4, tak. pizzę, zjemy pizzę fajną. Tak, muszę Wam powiedzieć o tym, że Szczepan robił nam śniadanie tutaj, bo nasza ekipa dzisiaj jest dość liczna i Szczepan ma kuchenkę gazową i chciał rano po prostu robić jajecznicę, taką jak Michael Sakowicz robił, no ale jeszcze nie obcyko, bo mieszka w tym mieszkaniu od całkiem niedawna no i spalił tą jajecznicę niestety, bo to nie jest na prąd, tylko zrobił za duży gaz, no i wszystko poszło z dymem i teraz po tym lesie na kacu moralnym chodzimy trochę, bo o suchym pysku też, bo jeszcze pan Rana nam nie zrobi do jedzenia. A teraz tutaj do Aldika idziemy. Dobrze, jeszcze pan samoloty latają. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ja na, na koło Lotniska mieszkałem 20 lat w Poznaniu. Poznań Ławica, więc dokładnie wiem, o co chodzi. Um, chciałem się spytać, jak... How do, you, how do you find y, tą sytuację, która się dzieje teraz w Irlandii? Czy ta recesja to jest naprawdę y, recesja, czy to jednak coś w głowach ludzi? Czy, jak myślisz, jak u Ciebie w firmie? Mówię, że coś tam się zmienia. Tak, słuchajcie, wszędzie coś dupło, nie? Ale, ale ja nie mogę narzekać, pewnie też parę osób nie może narzekać, więc pewnie nie narzekajmy, tylko po prostu głowa do góry i róbmy swoje. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Ale powiem, taką ciekawostkę, słuchacze drodzy. Jako mobilny, że to powiem, czyli kierowca, jak w lecie, żeśmy jeździli, pamiętacie, Torre Island Donegal, no. Ahill Island, wtedy płaciliśmy za benzynę, jest liwka, jest liwka, płaciliśmy za benzynę euro 35, pamiętam jak dziś stację w Bunkarnie w Donegalu, no. zaraz po naszej przeprawie promowej, gdzie no. żeśmy tankowali fury i ja, płacim, tam gdzie myłeś furę, tam gdzie myłeś furę, zarabiałeś. to było tuż przed wjazdem do Irlandii Północnej i tam płaciliśmy 1000, nie, przepraszam 1000, 100, y, euro 35 za litr benzyny, prawda? No, to było, to było w lecie, to było w 4 miesiące tak, temu no. w lipcu. Tak. W tej chwili mamy no, już taką jesień schyłkową I Słuchajcie, płacimy za benzynę w Dublinie Euro03. Euro 03 więc o 30 centów mniej o, na, o, o, o, na. Przepraszam. Lepsze. Tesco, stacja Tesco reklamowała się, że mają benzynę za 95 centów. Tak, ale to, to jak, ktoś kupi, jak ktoś kupi, jak ktoś zrobi zakupy za 100 euro w Tesco, nie? Aha. To jest co innego, nie? No, ale jest. Ale tak, ale normalny szary no. człowiek, który nie kupuje w Tesco, za takie sumy płaci za benzynę z euro 0,3, tak więc no. o 30 centów mniej niż no. na wakacji. 30%? No, jakby no, nie to, było, nie? No. Tak więc to jest też duży plus. Recesja, no, no widzicie, no może i recesja, nie? Ale róbmy swoje, róbmy swoje, nie? Ale zobacz, na przykład kosz benzyny w Polsce jest taki sam jak tutaj, nie? Też zapłacić 4 zł za, za literek. Dokładnie. A na literek benzyny w Polsce pracuje się inaczej, nie? Dokładnie. A też widzicie, recesja, nie? Kupa ludzi wyjechało przez to, że jest właśnie recesja. Się się porobiło tak, a nie się porobiło. Ale ci, którzy zostali mają tak jakby troszkę na rękę, bo, bo na przykład właśnie jeżeli chodzi o nowe chałupy, w sensie budownictwo, Ceny poszły w dół, więc można, no. można wybierać. Ludzie, którzy chałupy teraz wynajmują. Można kręcić nosem. Tak, nie ma, nie ma czegoś na zasadzie, że ktoś szedł po mieszkanie, żeby wynająć. I stała kolejka przed, przed wejściem do, do drzwi, Aha. brał no landlord ludzi no. dookoła i pytał się i mm, mówił takie coś, okej, okay, ja chcę 1100. kto da więcej, prawda? Uh -huh. A za stan, który był tragiczny i ludzie no. nie mieli wyboru. W tej chwili tenans, ci, ci, którzy tak jakby wynajmują Chaty. mają większe pole do popisu, mają w czym wybierać Mogą wybierać, przebierać, być w fusji jak to się mówi i przekazywać swoje warunki, a nie, nie było do, do tej pory, nie? Eee, no właśnie właśnie Pan jak przyjechałeś do Dublina pamiętam jak Biedron kiedyś o tym opisywał w swoim blogu, że mieszka w jakiejś takiej lepiance, coś w mieszkaniu, które z uprzemysłowionego nawet 4 lata temu Wrocławia w porównaniu z tym co się działo tutaj w Irlandii, pamiętam, że Biedron opisywał, że był zaszokowany jakością i, i, i, i warunkami życia, on tam chyba 2-3 miesiące mieszkał pozdrawiamy tutaj Sunshine, California. czy ty jak przyjechałeś do Dublina jak wyglądały twoje warunki mieszkaniowe mieszkałeś gdzieś w jakiejś lepiance Yy, ta, ta, typowo takie irlandzkie, wiesz, tam kurde pojedyncze szyby i od, od, od kle, odklejające się kafelki w łazience. stara wykładzina śmierdząca parchata. Tak było, tak było, ale właśnie dlatego mm. dlatego tak jest w Irlandii, żeby tutaj mogli przyjechać obcokrajowcy i trochę im pobudować lepszych, lepszych klimatów. Bo budownictwo w Irlandii, no może nie w całości, ale w większości hmm. przypadków naprawdę jest tragiczne, nie? Ale to nie tak, że my marudzimy na Irlandię, tylko ludzie po prostu tutaj tak mieszkają, tak, no. tak są przyzwyczajeni do tego, że, że, że warunki mieszkaniowe jakoś, nie wiem, no bo kiedyś te mieszkania nie były drogie, One, oni po prostu tak mieszkają. Może nie ale. tutaj, gdzie jesteśmy, bo dzielnica jest naprawdę ładna i domki są bardzo ładne i, i, i, i, i, i, i różnie, ale na przykład takie w Dublinie, kurde, mieszkanie, kurcze, pokój, gdzie naprawdę śmierdzący dywan, różne inne śmierdzące rzeczy i, i jakość po prostu tych miecz, mieszkań I, i zazwyczaj grzyb, z którym ciężko czasami pleś, walczyć, pleś, pleś, grzyb, bo tu wiadomo, że, że, że nie zawsze słońce świeci z tej strony i mieszkania zawilgocone i grzyb rośnie i pleś i ten. I, i... Gdzie, gdzie mieszkałeś na samym początku, jak przyjechałeś? Fairview. Fairview, aha, no to była taka w miarę. nie było, ale były parchy, nie w o, dywanie, nie? Aha. No, tak, takie były parki, że człowiek no. się po prostu bał chodzić na busaka, nie? Wstawał człowiek z łóżka, dotykał tych parków i od razu oh. <grych> dzień hmm. stracony, nie? O, patrz, fajny stary, stary Land Rover, no 81. O, no, stary. No. No. Tak, przypominamy, że irlandzkie samochody bardzo łatwo poznać, ile mają lat, bo mają rejestrację zaczynającą się od roku produkcji. Mówiliśmy o, o, o dwóch domach, które Szczepan posiada, mnóstwo, mnóstwo kasy. Kupiłeś teraz ostatnio, słyszałem, najnowszą Toyotę. Tak. Drugi, drugi samochód w rodzinie. Tak, 13-letnia 13 Toyota Starlet, która A. kosztowała mnie tyle co pół. pół wypłaty. E, nie, nie pół wypłaty, tylko pół ceny. Filipa i Maca, Tylko tam na Macbooka, Mac no. MacBooka nie? A propos no. samochodów, przechodzimy koło najbrzydszego kabrioletu chyba, który widziałem kiedykolwiek. Jak, jak spojrzysz, Szczepan, na ten samochód z boku, to w zasadzie nie wiadomo, gdzie on ma przód. Spójrz na niego z boku, to jest Mitsubishi Colt CZC. W zasadzie nie wiadomo, gdzie ten samochód ma przód, jak spojrzysz z boku. Bo, bo jest naprawdę ohydny i pewnie ten kosztuje samochód z 18-19 tysięcy euro. I, i, i no spójrzcie, słuchacze, no, słuchacze, spójrzcie. No dobrze. Szczepan, dlaczego drugi samochód w domu? dlatego, że mam szkołę dla Poli daleko, mhm. no i trzeba, trzeba ten, trzeba... Tak Pola to jest... jest ta dziewczyna, która się nie chciała odzywać w podcaście. Tak jest, tak jest. Szkoła jest troszkę daleko. Ja do pracy dojeżdżam do Dublina, a poza tym był skolbus, czyli ta opcja Aha. szkolnego autobusu, która kosztowała tyle, ile, ile po roku czasu nam by się uzbierało na tą właśnie tego nie? Aha. Starlet, tak? Więc Aha. no nie było dużego wyboru. Małe autku, który mało pali, bo mhm. no, domo nie. No, no. To, to dużo gadać, nie? Dobrze, pracujesz tam, gdzie pracowałeś, czyli, czyli dalej e, firma ochroniarska, stoisz na bramce w dyskotekach. Chciałbym się spytać, chciałem się spytać, ile ci zajmuje przejazd stąd do miejsca, gdzie pracujesz? Ja pracuję na zmiany, więc nie jest tak źle, czyli mam no. takie jest, troszkę Bo jak pory... się dyska kończy o szóstej, to trzeba o 6 być, nie? Tak jest, mam no, takie pory. Po pory dnia pracy troszkę inne niż, niż, niż większość ludzi, kto pracuje w Dublinie i dojeżdża. Więc tam mnie, w miarę mi tam korki nie nie tykają, jak to się mówi. Szczepan, zobacz, tu same Toyoty. Same Toyoty. Tu Toyota, tak. tu Toyota. Z tyłu Toyota tu, Toyota. tu Toyota, tu Toyota, ja tu Toyota, tu Toyota. ma dwie Toyoty. Biedron ma Toyotę. Biedron ma Toyotę, powiem, znowu Biedrona. Czy tu jest jakiś, nie wiem, tu pracownicy tej Oty mieszkają, czy co? Nie, to jest zemsta Japończyków za Hiroshima i Nagasaki. Aha, tak, tak, tak. Słyszałem, że ta zemsta właśnie do, dotyka na przykład Detroit, gdzie firmy produkujące te wszystkie samochody plajtują. Łukasz Witkowski, ostatnio w mailu rozmawialiśmy, zwolnił właśnie 60% swojej załogi. Tak, ale nie wiesz czemu... Ale naprawdę zwolnił. No, nie wiem czy wiesz Filip, ale... Ten właśnie pilot tego bombowca to właśnie był Detroit. Tak? A No, widzisz. No. No. Dobrze, dobrze. Dobrze, kończymy to wejście. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać. Dwa psy. Dwa nie dzikie moje, moje. dwa dzikie psy. To jest bardzo rzadki widok w Dublinie, bo w Dublinie zazwyczaj ludzie nie mają zwierzaków takich wolnopędnych a tutaj po prostu dwa nieuwiązane dzikie psy które 6 na 9 w zasadzie można by powiedzieć, taka pozycja że ten z przodu, a ten z tyłu i próbują się coś tam ten, co tak samo pasem chodzą znowu Toyota, zobaczcie pan tu Toyota stoi, to jest korolka nie wiem oczywiście, ale psy w schroniskach w Irlandii na przykład, to jest taka ciekawostka nie? Mhm. że jak hycel chwyci psa i złapie go i psa do schroniska oddają to pies w schronisku siedzi dwa tygodnie po dwóch tygodniach jest osypiany. No tak? Czy wiecie, no. dlatego, dlatego tutaj jest mało psów bezpańskich, bo jak są, no to już zaraz ich nie ma, nie? Aha. Znowu Toyota, za czerwona, starletka. I ja ty, ale I naprawdę Nissan. tu, no i no, Nissan. No, ale same japońskie fury tu stoją, szczepan, u Ciebie. No może jeden stary Mondeo stoi. No Filip, zemsta, zemsta no. zemsta japocików no, za, no. no. za bomby, nie? Same japońskie fury i, i, i, i jedna Volvo ciężarówka i jeden Mondeo. No, Filip, te moje Toyoty to one mają przejechać milion kilometrów, nie? Bez silnika, nie? No tak, no o, dokładnie taka jest ten. Ładny Fiat jedzie, taki, punkt, to Takiego miałem, sprzedałem w Polsce. A nie wiem, czy słuchaczy wiedzą, co w Irlandii w, w niektórych kręgach znaczy skrót Fiat. Y, to chyba coś nieładnego. Nie. Fix it again tomorrow. Aha, no tak. Dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia w następnym wejściu. Zapraszamy na reklamę. Znowu Toyota, zobacz, korola czarna tam. Yeah, stoją. sezonowe. Żelazny karzeł imieniem Wasyl był w złym nastroju. Wszystko podrażniło. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. Siedział teraz przed zepsutym telewizorem elektronika i bezskutecznie usiłował uzyskać obraz, uderzając dość silnie pogrzebaczem w kineskop. Nagle, wbrew wszelkiej logice, na ekranie ukazał się Frank Sinatra. Karzeł uderzył jeszcze mocniej. Sinatra ukłonił się i znikł. Wasyl zawołał swoją gosposię, Biedronkę Marylkę. Marylka weszła uśmiechnięta do saloniku i spytała, czy ma już podać obiad. Każą przez chwilę zastanawiał się, czy zabić Marylkę pogrzebaczem, ale nie zdążył podjąć decyzji, gdyż na ekranie zepsutej elektroniki pojawił się Frank Sinatra z ubranym w opalacz kapitanem Klosem i zaczęli się kłaniać. Wasyl wybałszył porcelanowe oczy i warknął. Czego? Sinatra i Klos, całując się, odlecieli na wielkim latawcu. Wasyl zdał sobie sprawę z tego, że majaczy. Przywołał się do porządku i rozejrzał w koło. Telewizor nie działał, a Marylka krzątała się przy stole. Zmęczony, żelazny karzeł uznał, że jego stan jest karą za wszystkie złe uczynki i postanowił, że będzie dobry dla Marylki. Odłożył pogrzebacz i powiedział łagodnie. No podaj maleńka obiad na dwie osoby. Zjemy razem i pogawędzimy. Zdziwiona Biedronka błyskawicznie nakryła i wniosła dymiącą wazę. Wasyl łapczywie zaczął chłeptać gorącą zupę na towocie, a Biedronka z gracją ogryzała nogę muszycy. Słuchaj, Maryla, zaczął Wasyl. Wiem, że nie najlepiej cię traktuję. Chciałbym ci to wynagrodzić. Możesz sobie dzisiaj pooglądać telewizję. Ale mnie Sinatra i los nie interesują odparła Biedronka. To oni byli naprawdę? wrzasnął wasyl. To znaczy, że ze mną wszystko w porządku dodał i jednym walnięciem pogrzebacza zabił Marylkę. Uspokojony usiadł na ganku i zakurzył fajeczkę zrobioną z kaloryfera. Siedział tak długo w błogim bezruchu. Pod wieczór przyszła burza. I Piorun zabił Wasyla na miejscu. Nad osmolonym kadłubem byłego karła unosili się w objęciach Klos z Sinatrą, śpiewając na dwa głosy piosenki z repertuaru Ały Pugaczowej. Zmieszkało. Zapraszamy do reklamy. Nadszedł twój czas. <grytofonografika .pl>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 Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka Papa kafe. I wszystko jasne. Proba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling. Żegnamy reklamy. Szy Szczepan. Szczepan, jak w każdym prawdziwym bielandzkim domu powinien być kominek i Szczepan także odpala kominek. Szczepan, jaki masz kominek? Gazowy, elektryczny, yeah. sztuczny? Na węgiel, na koks, na olej, yeah. czy na mazut, czy na opony? Opony, słyszałem. opony. opony. Tak. opony. Chodź Pola, będziemy kurczaka nagrywać. Yy, tutaj jest przerywnik. Pola siadaj tutaj, bo to jest bardzo ważny kurczak. To jest kurczak Poli. Yy, co to jest za kurczak? Co on, on, on coś mówi? No nie bój się, nic się nie ten. Ten kurczak coś mówi, nie? Co on mówi? Dawaj. No. panu Pala w kominku, my rozmawiamy z kurczakiem. Pani tutaj w kuchni szaleje. Livia, chciałbym się spytać, jak było na spacerze. Fajnie? Tak, fajnie. Czy też zdepłaś tego szczura wielkiego? Nie. Nie wzięłaś go do domu? Nie. Czy tata go rozdepnął? Tata. Tata. tata. Mhm. A jak ci się podobało w lesie? Nie było wilków. Mówiłaś, że będą wilki. Nie ma wilków, tylko w lesie. Fylków jest. Nie ma? Nie ma? Nie filków w lesie. Aha. A jakie zwierzaki w lesie były? Jakieś wi um, wielbłądy? Nie, tylko króliczki. Króliczki. Króliczki, króliczki czy, czy inne zające? Um, króliczki różowe. Livia, za parę dni są święta. Będzie gwiazdor? bo w poznańskim tutaj podcaście Gwiazdor, nie ma Mikołaja. Yy, yy, będzie Gwiazdor i przyniesie prezenty. Będą jakieś prezenty w tym roku? Tak. Co sobie zamówiłaś? Ja chciałam mleko Tomasa. Mleke, mleko i kiełbasę, tak? I Lego Tomasa. Aha, Lego Tomasa. Lego, klocki Lego Tomas. Tak? To jest taka kolejka fajna? Tak. Nie, ja tylko taka Lego Tomasa. Aha. Takie Ile takie? Jak... Wiem, kolejka taka, nie? Taki, taki uśmiech, taki pan tak. kolejka, co jeździ. I on coś tam gada jak jeździ, czy coś? Takie obasa? basa? Tak. To, to Lego to mas, tak, tak, tak. I tylko to, nic więcej? Takie. Mają pociągi takie, tak. To mają pociągi i to. I takie hają pociągi w środku. Aha. A czy tacie i mamie też jakieś prezenty na gwiazdkę yy, się należą? Tak. A tacie za co? Jaki jest tata? Nie wiem. No ale tata powinien być chyba fajny, nie? Kochany i miły. Tak. Bijecie? Mhm. Tak. Aha. A często cię bije? Mm, tak. Aha. A mamusia. Mamusia jest większa od taty. Jest taka. Takie rude ma włosy. Rude, jak, jak, jakie zwierzę jest rude? Epie. Wielbłąd? Lepiej, tak. Krokodyl może być rudy? Tak. Tak, tak. A czy tata, tata cię bije, a mama cię bije? Nie. Nie, mama jest kochana, tak? Mhm. mhm. Dobrze. A chciałbym się spytać w takim razie, czyli dla taty w tym roku prezentów nie będzie, tak? Nie. Nie, tylko dla mamy prezenty? Od gwiazdora, mhm. od Mikołaja? Tak. A co byś mamie dała na Mikołaj, Jaki prezent? Co, co mama lubi? Um, lubi Ku, kiełbasę. Kiełbasę? Uh -huh. Dużo kiełbasy mama lubi, tak? Dobrze. Nie, tylko bez, jedną kiełbasę lubi. A, dobrze, dobrze. Dobrze, oczywiście ta, tata cię nie bije, dokładnie tak o tym wiemy, tata jest kochany. Um, a chciałbym się spytać, bo masz starszą siostrę. Um, co dla starszej siostry co twoja siostra najbardziej lubi? Um, Oprócz ciebie. Ja lubię mamę. Dobrze, ale Pola. Pola kogo lubi najbardziej? Um, tatę. Tatę, dobrze, dobrze. Czyli y, małoletnia, w różowe kolory ubrana Livia. Livia, ile masz lat? Dwa? Dwa. A ile? Nie wiem. Nie wiesz? Dwa? Tak. Tak? Nie. Tata mówi, że nie. Dwa? Nie. Czy, czy trzy? Trzy. Czy cztery może? Cztery chyba, nie? Tak. Dobrze. A wiesz, ile ja mam lat? Nie. Tak. Ludzie tyle nie żyją, ile ja mam lat. Więc ja mam dużo lat, nie? A czy jestem ładny? Czy Ci się podobam? Czy mógłbym zostać Twoim chłopakiem? Nie. O, to, to dziękujemy. Szczepan rozpala w kamienku. wrócimy za chwilę. Jak już się Chyba pan rozpali Już się pali, tak, Dziękuję. Witajcie I nie tylko dla orłów słuchajcie To mówiłem ja, Jożin z Baży A wy co tak palicie? No, no, bo ja właśnie wrzuciłam palenie Klos? O, dzień dobry, witam, ale nie Klos, tylko Santa Klos Znaczy się święty Profil. Mikołaj Stań profilem! A dlaczego panowie tak ostro do mnie, panowie oficerowie, ja z prezentami do was, Santa Claus, święty Mikołaj przybył do was, zaraz tu coś wyciągniemy, prezencik Myślę, że możemy pokazać panu Klosowi teczkę bolszewickiego agenta, Co? który pięć miesięcy temu wpadł nam w ręce. Dlaczego agenta? Nie wiem, czy pan wie, jak się nazywał ten agent. No chyba nie tak jak ja, że Santa Claus, prawda? I mam nadzieję, że nie święty Mikołaj. Czy może ma pan brata, bliźniaka? No... Albo może zna pan kogoś niezwykle podobnego do siebie? Słyszałem o niejakim dziadku mrozie, który się pode mnie podszywa i nosi też czerwony kostium. Niech żeby... pan cię nie denerwuje. Perfidie no, no. bolszewików znamy nie od dziś. Jak mam cię nie denerwować, no? Ale cóż, może przejdźmy do miłej części. Mam dla was prezenty dla pana stumbarn Firera aparat. My mamy taki aparat. A już może. Najlepszy na świecie aparat do wykrywania kłamstw. Nazywa się SD. A, to w takim razie nie trafi on prezent. To ten aparat schowamy innym razem. W porządku, Klos? Są A tak teraz proszę. niech pan wraca do siebie. A jeszcze przed tym. Niech pan się. No, dziękuję. A co mam robić? O co chodzi. Panowie, jestem świni. Swym... Proszę pisać. Pisać? Tak. Ale co ty? Co... Wygrałeś tetkę. Wygrałeś. Proszę. Wy... Cieszę się, że udało mi się trochę wam przeszkodzić Robiłem to dla mojej ojczyzny Jestem Polakiem Ja przepraszam bardzo, ale ja nie będę wypisywał dalej takiej głupoty. Ja jestem święty Mikołaj I niech o tym świadczą te kartki świąteczne Które w tej chwili napisałem i wręczę je palom. Przepraszam panie Szturbanwira Nie jesteśmy niestety autorytetami w grafologii Niech już raczej specjaliści ustalą, czy te kartki pisał jeden człowiek, czy dwóch ludzi. Tu radio. Przepraszam to podcast. Kominek, nie tak. tylko dla mówił Szczepan, właśnie mówi, Z szczepan y, opony mm, to są opony od motorynki. Miałeś motorynkę w Polsce? Nie jeździłem na koledze y, motorynce. Jeździłem, nie. ale się raz przewróciłem, podobnie już mi więcej nie chciał dać. Ja miałem dwie motorynki. pan ile, ile ton węgla tutaj trzeba. Nie, ty palisz paletami, nie? Paletami palimy, tak. Słuchajcie, mam w pracy takie, co już akurat nam przewożą dostawcy, nam przewożą różny mm -hmm. towar, to, no, dostarczają. Mm -hmm. I potem y, palety zostają. No i te palety mm -hmm. potem albo palą chłopaki na, na Halloween. Albo palimy my w kominkach. Albo palimy my w kominkach. Kupiłem piłę i tnę. Mhm, Dobrze. Y, idziemy zacząć do kuchni. Słyszałem, że będą hamburgery. Słyszałem, że będą hamburgery i chips będą. I ten. Chciałem się spytać ym, w kuchni. Y, chciałem się spytać, te hamburgery to będą cheeseburgery czy same? Y, tak, kuchnia jest zajęta, nie odpowiada. Ale posłuchajmy, jak się palą irlandzkie hamburgery. Tutaj się pali, y, bułki się palą, ale pomidory, wie pani co, ja nie lubię pomidorów bez skórki. Będę musiał zrobić y, reklamację. No, dzisiaj, są bez dzisiaj są bez skórki. Szczepan, byłem w kuchni, hamburgery już prawie gotowe, frytki się usmażyły y, i co oni jeszcze tam jedzą do tych frytek? Ocet, ocet też widziałem, że jest. Y, już co, ognich, ognicho mi się zawsze kojarzy tak ze świętami, nie wiem czemu. Jakiekolwiek. No więc to Też, też. A mi się kojarzy że właśnie taką parą mięsienno-zimową. Nie no. wiadomo, że się wleci, nie pali w kominku, bo jest no. za, długo, no. za długo, jasno. Eee, I gorąco i ciepło. Poza tym kominek tutaj spełnia taką też funkcję mm. może nie tyle co ozdobną, ale daje taki ogień w domu daje taki... Ognisko rodzinne. No właśnie, taki symbol, nie? Czyli. ale to nie, że masz problemy małżeńskie, to ognisko rodzinne tu rozpalasz, bo nie ma nic z tego wspólnego, nie? Nie, generalnie nie. nie, nie. Ognisko, po prostu, no, ognisko tak. w domu, nie. No. Ale fajnie. Ja, ja zawsze lubiłem palić, pamiętam, od, od, od młodości, tam na religię chodziliśmy, to po religii zawsze każdy przynosił flaszeczkę czegoś, co miał w domu, co się dało palić i paliliśmy taki stary sad, który był za, za kościołem, pamiętam. Raz prawie nam się udało cały sad spalić, straż przyjechała, ale my uciekliśmy i, i tak to wyszło. Szczepan, chciałem się spytać, prawie ostatnie pytanie, bo po, powoli ten podcast skończymy, co, się, co cię skłoniło, że właśnie że, że Selbridge że tutaj, czy tu miałeś jakieś kontakty, czy tu taniej, czy tu lepiej? Nie, nie. Tu, tutaj mój szef mieszka w Selbridge, no jakby kiedyś mi się zepsuje auto, to mi Selbridge za swoją furę, nie? Albo firmową. Dokładnie, właśnie o to chodziło, Aha, nie? Tak, o to chodziło. Dobrze, czyli Selbridge to taka mała miejscowość. Ile tu mieszka ludzi? Dużo? Taka sypialnia dublińska? Można powiedzieć. Można powiedzieć, ale bardzo przyjemnie. Obeszliśmy tutaj las, Obeszliśmy całą wioskę, w niecałe 8 minut, wszystko ładnie, fajnie. Aldika mają mieliśmy mieć Aldika, ale niestety niestety yy, kuchnia tutaj zadziałała inaczej. Widziałem już te hamburgery pieczone i frytki i trochę octu słodkiego. Smakuje ci irlandzki ocet, Szczepan? Taki jest słodszy. Frytki z octem właśnie. Tak, tak, frytki Jestem. z octem albo chipsy octowe. Wszystkim polecamy. Jak ktoś by chciał, proszę wysłać e-maila na adres redakcji. Wyślemy każdą ilość irlandzkich chipsów. Podskazany, Wysumanych. podskazany, pod, podskazany irlandzki adres. Dobrze, to... Polski? polski, przepraszam, polski, polski adres, tak. Bo Irlandczycy to mają wszystko. Dobrze, to tyle. I, no, i... Livia, jesteś głodna? Ostatnie słowo. Obiad jest za chwilę. Hamburgery. Lubisz hamburgery? Mhm. Jakie mhm. najbardziej? Cheeseburgery? Hamburgery, chicken burgery czy krowoburgery? Mm, chicken A jaką, jaka jest najulubniejsza Twoja sieć restauracji? McDonald's, Wendy's, yy, Supermax czy Burger King's? Um, super Super Super dobrze. Dobrze, a chciałem się spytać, bo piwa jeszcze nie pijesz. Jaki jest Twój ulubiony drink do picia? Water, water, tak? Mm, dobrze, ale water gazowany, sparkling czy still? still? Still, dobrze, dobrze. To tyle byśmy już mieli na dzisiaj. Za chwilę konsumpcja i wracamy już, już na zakończenie naszego dzisiejszego przedświątecznego podcastu. Aha, umiesz jakieś kolędy śpiewać? Aha. Uh -huh. Zaśpiewaj coś, po święta już niedługo. Uh -uh. Jakieś ten... jakąś kolendę może? Uh -uh. Po angielsku? Livia zdecydowała się przed obiadem nie śpiewać. Może poprosimy ją powiedzieć. To tyle. Dziękujemy. Słuchajcie, poszukać to nie tylko na audio. Kończymy dzisiejszy podcast. Szczepan wyszedł na taras swój widokowy. Szczepan, ładny taras masz, patrz, nie wiem. patrz, patrz, co mam jeszcze ciekawego. O, naciśnij to światełko. Naciśnij to światełko. Taras się podgrzewa? Nie, nie, nie. nie. A, Szczepan ma podświetlaną podłogę, mm, kurde, nie pogadamy, tak to jest, podświetlana podłoga na tarasie, wszystko na niebiesko się ładnie, ten, Szczepan, taka jest szyba podświetlana, Szczepan ma krótkie, niebieskie, takie wycięte gadki, trochę coś w stylu Borata, ale niebieskie, naprawdę, pomału kończymy podcast, bardzo dziękujemy Szczepanowi za, no i jeszcze, aha, jeszcze jedno. To jest jakieś 60 butelek po piwie. Szczepan po prostu wpada w naukę. Szczepan, dziękujemy Ci za, za, za, za wizytę w dzisiejszym podcaście który masz numer domu? 167? 186. 186. Selbridge 186. Znajdziecie Szczepana tutaj. Wystarczy napisać Selbridge Szczepan 186. Czy jeszcze spotkamy się grudniowo, myślisz? Oczywiście, oczywiście. Przedświątecznie. Na pewno coś nagramy dla słuchaczy. To... Będzie wesołego aleluja, ale też będzie przed świętami. Tak, to będzie przed świętami. A jak Ci się podoba właśnie w tym mieszkaniu? Ostatnie pytanie. No, gdyby to było moje, byłoby całkiem inaczej, ale to nie jest, nie jest jeszcze moje, więc mhm. jest to zawsze ten, ta, taka perspektywa, że no nic nie mogę zrobić większego, większego jak na przykład wbić gwózdek w ścianę. A, tak. No i tak, więc jest to zawsze, ale, ale e, nauczyłem się tego mhm. zawsze i zawsze to powtarzam. Ja się cieszę z tego, co mam, nie? Czy pan przedświątecznie planuje jakieś e, duże zakupy do domu? Nowa lodówka, nowa pralka, nowa zmywarka? Już jest, Jeszcze jest. Trzeci samochód? Nie, nie nic. A, a, Ale y, terabajta planuję. planuje. Terabajta, tak? Mhm. Na, na, na skazji. Eksternal, nie no. na skazji. Nie. <laughs> Dobrze. <laughs> <laughs> Dobrze. Na storage. <laughs> na storage. na storage. Dobrze, chciałem się spytać, zanim się spotkamy na święta, czy taki może forposta takiego podcastu świątecznego, co sobie zażyczyłeś od Santy w tym roku? Monitor. Monitory. Płaski. 23 cale? No, jak jest tak. Aha, płaski, Fajny, płaski, dobra. dużo, żeby mm. fajne filmy oglądać i żeby napisać się nie rozciągały. <laughs> <laughs> dobrze. Dobrze. My rozciągnęliśmy się w czasie, w dzisiejszym podcaście. Dziękujemy. Dziękujemy Szczepanowi, dziękujemy Karolinie za, za podcast. Livia, jadłaś, jadłaś obiad? Mama robi obiad? Nie. nie. Czyli głodujesz dzisiaj? Tak. Tak, dobrze. Czyli dziękuję Tobie za podcast. Czy ty wiesz, co to jest podcast? Tak. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Mhm. A czy podcasterzy to fajni chłopacy? Nie. Aha. No dobrze. Um, a spytam jeszcze raz, czy podcasterzy to fajni chłopacy? Tak. O, o. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy za dzisiejszy podcast i spotkanie z rodziną Szczepana, która w większości była milcząca, ale dzisiaj tak dwa na dwa. Wszystko mamy, lecimy. Dziękujemy. Thank oh. Wszystko stulpysk. Trzymajcie się! Posyłam wam dwa Plutony SS! Halo! Halo! Halo!